Słychać to znajome skrzypienie właśnie wozu, słychać stukot kopyt końskich po asfalcie, a Robert Brzodowski sprzedaje traktory i jest dyrektorem sprzedaży. Jaki jest tegoroczny rynek, jeśli chodzi o maszyny rolnicze? No na pewno widzimy tutaj swego rodzaju redukcję zapotrzebowania wynikającą głównie z ograniczonych jakby dotacji unijnych. Na dzień dzisiejszy mówimy tutaj o spadku około 20-25%. Także przypatrujemy się bardzo uważnie temu, co się będzie działo w kolejnych miesiącach. Na pewno, że tak powiem, obecne warunki nie tylko dotyczące jakby dostępności środków unijnych, ale również cen płodów rolnych, cen tak skupu zbóż, również plony będą wszystko na to wpływały. Natomiast, póki co, ten rynek szacujemy na około, powiedzmy sobie, 80% potencjału tego, co, co występowało w zeszłym roku. A Na ile polskie rolnictwo już się przesiadło z konia na traktor, a na ile ma szansę się przesiąść w ciągu najbliższych kilku lat? Jak pan to prognozuje? No Myślę, że potencjał cały czas jest bardzo duży. No, oczywiście tutaj musimy podzielić to troszeczkę na segmenty, jeżeli chodzi o sobie gospodarstwa wielkoobsarowe, gospodarstwa bardzo profesjonalnie zarządzane. Tutaj bardziej mówimy o, o, o, o tak powiem, przedsiębiorcach, tak przedsiębiorcach. To tutaj nie ma, że tak powiem, możliwości mówienia o jakichkolwiek kompromisach. Tutaj inwestycje są bardzo daleko posunięte. Natomiast jeżeli chodzi o segment powiedzmy sobie ten ekonomiczny, czyli ciągniki średniej, małej mocy, no to wiadomo, że to jest bardzo mocno, że tak powiem, dopingowane przez e, właśnie środki unijne i tutaj ze względu na to e, ci klienci warunkują powiedzmy sobie zakup tychże maszyn właśnie o dostępności dotacji pochodzących z, ze środków unijnych, ale myślę, że yy, no cały czas potencjał, jeżeli chodzi o rynek polski, jest bardzo duży. Na pewno du gro klientów już zaspokoiło swoje potrzeby, ale patrząc perspektywicznie, na pewno mówimy tutaj o bardzo dużym potencjale, jeżeli chodzi o, o zapotrzebowania na nowoczesne maszyny. E, wynika to też jakby ze zmieniających się e, warunków, powiedzmy sobie, pochodzących również z makroekonomii, tak? czyli e, Wzrastająca ilość powiedzmy sobie ludzi, generalnie mówiąc o, o, o trendach światowych, wzrost popytu na, na, na żywność, czy, y, potrzeba że tak powiem, użytkowania coraz bardziej nowoczesnych maszyn, które są bardzo efektywnie wykorzystywane przy, przy, przy, przy zbiorach. Także cały czas mówimy tutaj o bardzo dobrych no, sygnałach na przyszłość. Dojechaliśmy już naszym wozem drabiniastym na pole, gdzie widzę cały szereg, kilkanaście w sumie maszyn, które prezentujecie w ramach waszego demo tour. Mhm. Którą z tych maszyn chciałby się pan pochwalić? Ze wszystkich jestem dumny, jesteśmy dumni, natomiast e, na pewno to, co podkreślamy podczas tych pokazów i, i gwiazdą tych pokazów, to jest kombajn nowej serii TC, serii, która jest produkowana w Płocku. Jest to, jest to maszyna, która przeszła, że tak powiem, gruntowną modernizację w chwili obecnej i będzie oferowana w przyszłym sezonie w zupełnie nowym wydaniu. Jeżeli miałbym tutaj wyszczególnić jedną, to z pewnością jest to jest to TC, dlatego że jest to maszyna, która odpowiada bardzo zapotrzebowaniu polskich rolników. Bo... A dobrze się sprzedaje w Polsce póki co? Tak, jeżeli chodzi o, o segment kombajnów TC, to, to jest to nasz najlepiej sprzedający się kombajn. Wynika to nie tylko z tego, że, że maszyna jako tak jest, jest, jest bardzo dobrą jednostką. Jest to, jest to prosta, prosta maszyna, bardzo popularna, niezawodna, ale no też jakby specyfika polskiego rolnictwa, czyli rozrobienie gospodarstw rolnych. Czyli jest to maszyna dopasowana do polskiej do, specyfiki? Dokładnie, dokładnie. Możemy powiedzieć, że jeżeli popatrzymy na cały rynek mhm. sprzedaży, kombinów kombajnów New Holland, jako 100%, to można powiedzieć, że jakieś 60-70% kombajnów, to są właśnie kombajny serii TC produkowane w Polsku. Taki demo-tour, jakiego świadkami jesteśmy teraz, uczestniczymy w pokazie adresowanym do rolników z warmińsko-mazurskiego. Jeździcie po całym kraju, pokazując mhm. maszyny rolnikom, prezentując ich możliwości w polu. Jak wygląda zainteresowanie rolników w stosunku do ich późniejszych decyzji zakupowych? Mhm. Czy taki demo-tour to jest po prostu kolejna atrakcja, która pojawiła się w miejscowości, czy rzeczywiście przychodzą zainteresowani rolnicy, pytają o konkrety i na podstawie tego, co doświadczą zaraz tutaj na polu, podejmują decyzję. Jeżeli chodzi o zainteresowanie, jeżeli chodzi o decyzję rolników, no, różnie to, to, to, to wygląda. To znaczy, e, oczywiście zdarzają się przypadki takie, że klienci tutaj właśnie podczas tych pokazów podejmują decyzję, jeżeli chodzi o zakup, natomiast e, na ogół jest to chęć zapoznania się z nowymi technologiami, z nowymi rozwiązaniami technologicznymi. To, to już zauważyliśmy na przestrzeni ostatnich kilku lat, że wystawy rolnicze, e, że tak powiem, one już nie służą tylko i wyłącznie podpisywaniu umów. tak? To, co było kiedyś, po 10-15 lat temu, że klienci przychodzili, podpisywali umowy na konkretne maszyny. To jest w zasadzie e, wydarzenie, które Łączy w sobie jakby możliwość zapoznania się z rozwiązaniami technologicznymi. Oczywiście każdy z rolników może zabrać swoją, swoją rodzinę, swoich krewnych. Jest to też jakaś tam forma rozrywki i później na spokojnie przeanalizować wszystkie warianty dostępne na rynku i podjąć decyzję. A ja już słyszę, że tutaj pierwszy ciągnik uruchomił swój silnik, zaraz będzie pokazywał swoje możliwości. Proszę powiedzieć, do końca sierpnia zostało ile wam jeszcze pokazów i gdzie te pokazy będą? Tak naprawdę to jest, zostały nam oprócz tego jeszcze dwa pokazy. W piątek mamy pokaz w okolicach Pońska. I ostatni pokaz 26 sierpnia mamy w okolicach Mrangowa. I, i tym pokazem w okolicach Mrangowa kończymy właśnie ten, no, to du bardzo duże przedsięwzięcie pod tytułem Demotur 2013. 16 lokalizacji w całej Polsce. Wszyscy dilerzy mieli możliwość zaproszenia swoich klientów, przedstawienia tak powiem, zalet maszyn produkowanych przez nich Holland. Niesamowicie duże przedsięwzięcie logistyczne organizacyjne ale jesteśmy bardzo zadowoleni. Myślimy, że na pewno pomoże nam ono, w odpowiednim ulokowaniu nowego kombajnu TC przede wszystkim na rynku i przysporzy nam po prostu nowych klientów. No takie, taka jest cel tego, tego wydarzenia. Czyli internauci, którzy odwiedzają stronę raportu rolnego i słuchają radia raportu rolnego powinni się e, pośpieszyć, żeby zdążyć na ostatnie demotury. Zostały już tylko dwa pokazy. 23 sierpnia w piątek w Płońsku i 26 w poniedziałek w okolicach Wrungowa.